Witam serdecznie wszystkich słuchaczy dzisiaj w temacie festiwalowym i muzycznym, ponieważ będzie relacja z drugiej edycji, na której ja byłem, festiwalu Colors of Ostrava, który odbył się w Czechach od 18 do 21 lipca. Niestety w lipcu, znaczy stety, niestety, to ja nagrywam to już na początku września i obraz całej imprezy lekko zaszedł mgłą w mojej pamięci, więc będzie mniej szczegółowo, a bardziej ogólnie. Ale przejdźmy do genezy tej imprezy, a mianowicie, dlaczego w ogóle zdecydowałem się jechać i skąd trafiłem na jej ślad. Kiedy jestem w okolicach działki, gdzieś w Beskidach, na Podbeskidziu, to kupuję zwykle miejscowe gazety, na przykład Kronikę Beskidzką albo Głos Ziemi Cieszyńskiej. I pewnego razu, no chyba ze trzy lata temu, Trafiłem tam wśród wielu różnych głupot i pierdół, o jakich piszą w takich miejscowych gazetach, na to, iż głos Ziemi Beskidzkiej jest patronatem, czy sponsoruje częściowo, czy zachęca do imprezy, na której główną gwiazdą będzie Alanis Morissette. Alanis Morissette była na pierwszym zdjęciu, największa, najbardziej wyszczególniona, ale kiedy zobaczyłem, że tam grają gwiazdy takie jak Flaming Lips i wszystko to, co opisałem w poprzedniej relacji, do której zachęcam, jeśli jeszcze jej nie słuchaliście z roku 2012 to pomyślałem sobie, że to jest coś bardzo ciekawego i dziwię się, że jest to reklamowane Alanis Morissette która była chyba najbardziej taką popularną gwiazdą, którą można było zareklamować festiwal w takiej gazetce tak zaczęła się ta przygoda w 2012 roku. Jako, że z granicy okolic Ziemi Cieszyńskiej jest blisko do Ostrawy, to zdecydowałem się na taką wycieczkę. Tym razem i w tym roku czterodniową. Skoro już trwają cztery dni, no to warto spróbować tego pierwszego dnia. Tym bardziej, że smakowite kąski dali na rozpoczęcie muzycznej uczty i podobnie było w zeszłym roku. Tylko w zeszłym roku yy, zrezygnowałem, a co tam dwa koncerty? Pomyślałem, no ale skoro jest karnet sprzedawany na wszystkie cztery dni, no to czemu z tego nie skorzystać? Do dzisiaj wpływę sobie w brodę, dlaczego nie obejrzałem koncertu fińskiego akordeonisty Kimio Pochionena z Kronos Quartet, Dlatego teraz, pomimo iż byłem już na chyba trzech koncertach Sigur Ross, to powiedziałem jedziemy. Jedzie się tam z Polski około godzinę. Zgodnie z moimi obliczeniami, nawet nie opłaca się w, w takich warunkach, czyli niedaleko działka, wynajmować się coś w Czechach, tylko wracać. I dojeżdżać codziennie, na każdy dzień, osobno. Jakie są tego wady i zalety? O tym w kolejnych odcinkach. Na razie skupmy się na, na muzyce pierwszego dnia, czyli islandzka gwiazda, zespół rokowy, który w latach 90 powstał, może nie zrewolucjonizował roka, bo jest już to dzisiaj trudno zrobić, ale bardzo wpłynął na niego, rozwinął nurt zwany postrokiem i stworzył z tego coś swojego indywidualnego, niespotykanego, co dzisiaj jest wielokrotnie naśladowane i kopiowane. A jako, że nagrali właśnie nową płytę Kwejkur. Taką mocną, rokową, pokazującą drugą stronę tego zespołu, to pomyślałem, że czemu nie usłyszeć tego utworu na koncercie na żywo. Ostra muzyka, utwór Breninstein, Breninstein, nie wiem dokładnie jak to się czyta. I zagrano to. Zagrano to na rozpoczęcie. Tak więc było ostro. Z nowej płyty grali wszystkie najlepsze kawałki. I można powiedzieć, że był to dobry set, dobry wybór utworów z całej historii zespołu. Chyba każdy mógł być usatysfakcjonowany. Oczywiście i z finiszem mocarnym utworem dziesięciominutowym zagranym na koniec czyli mowa o ostatnim utworze z białej płyty, jest to płyta, która nie miała żadnej nazwy, żaden utwór nie miał żadnej nazwy nawet i język w jakim śpiewali to nie był nawet islandzki język ale jakieś wymyślone monoslaby nie wiadomo co zupełna abstrakcja ale w muzycznej sferze totalny, potężny konkret Koncert Sigur Ross przybyłem na styk 5 minut przed rozpoczęciem. Udało nam się zająć miejsca blisko sceny. Jeszcze nigdy nie widziałem tak blisko tegoż muzyka, ale jeśli chodzi o nagłośnienie, to jednak blisko sceny równało się niedobrze pod względem dźwięku. Kiedy po połowie koncertu udałem się na środek sceny, wielkiej sceny, na środek takiego placu to o wiele więcej szczegółów tej muzyki docierało do moich uszu. Była to największa scena, tak zwana scena czeska Sportilena Stage, na samym środku wielkiej, gigantycznej fabryki. Na środku, znaczy tak, w środku fabryki były inne sceny. Ta scena była na powietrzu, więc największy plac był wokół niej i najwięcej miejsca było dla wszystkich ludzi, a oprócz tego były trybuny jeszcze dalej, na które, jeśli ktoś chciał sobie usiąść, spocząć oglądać z miejsc siedzących, to też była taka możliwość. Oczywiście za darmo, wystarczył bilet, można było wejść, o ile były miejsca, niezajęte. Tak więc tak wyglądał ten koncert, który zaczął się o godzinie 21.30 a skończył o 23.00. Już zdążyło się ściemnić. Pierwszy dzień to jest coś na rozgrzewkę. Cała impreza zaczynała się od godziny 18.00. Kto chciał wcześniej przyjechać, mógł to zrobić. I miałem dwa obowiązkowe punkty tego dnia. Wśród 19 wszystkich wydarzeń, jak teraz tutaj sumuję, mam takim, taką mapkę, wykres, co, kiedy, o której godzinie, na której scenie, bardzo pomocna rzecz, to ja wybrałem właśnie Sigur Rosy Główna Gwiazda i na małej scenie, dokładnie o 23:00 następne show zazębiło się na małej Drive Stage. Nowa scena w stosunku do zeszłej edycji, scena, która w zamierzeniu twórców, organizatorów festiwalu miała łączyć tradycję muzyczną ze współczesnością no mam wrażenie, że bardziej był nacisk położony na tradycję, ale nie przeszkadzało mi to współczesność tutaj była objawiona tym, że współcześni artyści byli zapraszani na tę scenę, którzy wykonują muzykę tradycyjną ale tradycyjną, co to oznacza tradycyjną folkową dużo właśnie folku i dużo country I na co ja tak chciałem iść? Na o czym ja marzyłem? Otóż o zespole, który zwie się Baskery. No, podejrzewam, że mało kto zna ten band, ale myślę, że męska część publiczności, gdyby zobaczyła członkinie tego zespołu, jak one wyglądają, to żałowałaby, dlaczego dopiero teraz poznajecie ów zespół, jest. Są to trzy kobitki, a właściwie cztery, bo wymieniają się w zależności, która może, a która nie może. Ze Szwecji blondyneczki, no znakomicie wyglądają. Oczywiście ucharakteryzowane, a właściwie przebrane za takie kowbojki w dżinsach króciutkich, w butach takich mokasynach. Oczywiście możecie się zastanawiać, czy, czego to ja słucham. No, zupełnie przypadkiem spotkałem ten zespół w internecie na zaprzyjaźnionym blogu. Bardzo mi się spodobały. Nagrały dotychczas dwie płyty i jest to połączenie właśnie takiego country skocznego, granego, może powiedzmy tak. Trzy dziewczyny wokal dają na trzy głosy. Do tego jest gitara jedna, akustyczna akordowa powiedzmy. Gitara basowa od czasu do czasu. Gitara solówkowa, elektryczna. I kobietka odpowiedzialna za wokal, za bęben i za banjo. Ona jest taka bardziej przy kości kobiecina. Siedzi na stołku, między nogami rozszerzonymi ma bęben banjo na swoich piersiach i robi trzy rzeczy naraz dziewczyna. Tak więc jest na co popatrzeć, aczkolwiek te dziewczyny po bokach sceny, które stoją, to one skaczą, wchodzą na bęben tej dziewczyny, na głośniki, na odsłuchy, więc był to koncert, na którym było czego posłuchać i na co popatrzeć. Bo mimo iż nie było żadnej gry świateł. No oczywiście ktoś tam z tutejszej ekipy czeskiej jest odpowiedzialny za światła zwykle. Ale te mniejsze zespoły przyjeżdżają bez swoich techników i tutaj właśnie był największy problem z późniejszymi dniami a pierwszy dzień, nie wiem dlaczego był nagłośniony bardzo dobrze nie było to za głośno właśnie a było to troszkę ciszej niż można by się tego na koncercie spodziewać ale dzięki temu było wszystko selektywnie bardzo dobrze słyszalne kiedy ona przesuwała palce po strunach to słychać było ten charakterystyczny świst tak więc nagłośnienie było perfekcyjne a weźcie pod uwagę, że było to w takim długim namiocie. To też jest trudno dobrze uakustycznić i rozprowadzić dźwięk w czymś takim, bo w późniejszych dniach, o czym będę mówił jeszcze, to kiedy było za głośno w tym namiocie, to nie dało się wytrzymać. Dopiero kiedy wyszło się przed namiot, to było ciszej i można było słuchać, ale wtedy już ten dźwięk się rozchodził na boki i to nie było to. Więc pierwszy dzień pod względem nagłośnienia był perfekcyjny. Okej, no dajcie trochę mi odpocząć i posłuchajcie, no co zagrały dziewczyny. No jeden z ich y, takich bardziej skocznych, mocnych utworów. Z jednej strony jest to country, tutaj na banjo dziewczyna grała techniką slide, czyli nie grała palcami, a zakładała na palec taką metalową rurkę, którą jeździła z jednego progu na drugi. To powoduje, że mm, mamy takie agresywne przechodzenie z jednego dźwięku na drugi. Agresywne, a jednocześnie płynne. To powoduje taki bluesowy feeling. Tak więc mamy połączenie country, bluesa, jasnego głosu tych trzech dziewczyn, które śpiewały właściwie we wielogłosie. Jedna śpiewa co innego, druga śpiewa co innego. I to się pięknie uzupełnia, pomimo, że jest mało instrumentów. So why do I write in English when Shape, deliver the message as simple as this Grały właśnie też ballady, takie spokojniejsze utwory, i chyba im się podobało przyjęcie, co było też zapowiedzią gustów Czechów, którzy lubią pobalować. A pomimo, że ta muzyka była dosyć wysublimowana, no jeszcze tutaj dochodziło połączenie rocka. z jednej strony ktoś może pomyśleć, że country e, badziewie, ale to było coś wypośrodkowanego, co ze wszystkich gatunków czerpało to, co dobre i tworzyło taką właściwie no, bliższą rockowi mieszankę. Powiem wam, że te dziewczyny nie powinny grać w takim namiocie, ale gdzieś w starej rozwalającej się stodole na środku pola w Teksasie, gdzie wokół chodzą bawoły i kowboje sąc trawkę z pola słuchają takiej właśnie dziarskiej, pomimo że szwedzkiej, amerykańskiej właśnie muzyki. I don't wanna go to bed with a man from town. I don't wanna go to bed with a man from town. No, I don't wanna go to bed with a man from town. I don't wanna go to bed. oczarowany. To wydaje się dziwne, że taka prosta muzyka tak trafia do mnie, ale ona jest prosta, ale jednak nieprostacka. A co poza tym, to u nas w Polsce no, ciężko jest właśnie z dobrym country, country rockiem, bo ludzie no, nie wiedzą, co to jest country. Myślą, że country to jest to, co się gra na pikniku country. Ale sorry, winę tu. To nie jest... To, a przynajmniej to nie jest całe country. To, co jest grane na pikniku country, to jest 10% country. Ech, zresztą, po co ja tracę czas na gadkę o pikniku country? I spit out my mouth guard. Ja byłem na tym koncercie wzruszony. Podobnie tak jak w kilku momentach na Sigur Ross. Tak więc, pierwszy dzień był dniem wzruszeń. Ja wzruszyłem się, że mogę być u swoich czeskich sąsiadów i słuchać muzyki za oceanu, która, pomimo że wykonywana przez europejskie dziąchy, brzmi autentycznie. Tak autentycznie że czułem, kiedy wyjdę z tego namiotu, to zobaczę to pole farmerów, pasące się dziko bawoły. Coś niesamowitego. There is a ride in Atlantic City, gandos are running wild Suddenly the sky opened up and gold was pouring down People started fighting each other while they tried to get their share Saying I got a gun so you don't wanna mess with me a na koniec tego odcinka o pierwszym dniu Colors of Ostrava posłuchajcie właśnie nagrania mniej ładnego technicznie, ale właśnie z tego dyktafonu, bo nagrałem cały koncert i teraz co wam puszczę? Puszczę wam moment, w którym dziewczyny zrobiły coś niesamowitego, czego nie można posłuchać na płytach. Ściągnijcie sobie ich płyty, obie posłuchajcie. One są nierówne, tam kilka utworów bym wyrzucił, ale yy, ogólnie są dobre. Ale co zrobili na koncercie? Nie dość, że country, rock, taki akustyczny i wielogłosy, to z akustycznego instrumentarium nawiązali do muzyki disco. To jest niesamowite, to jest niesamowite i to jest to, co ja uwielbiam w muzyce, czyli robienie czegoś na przekór, czego yy, może nie to, że jeszcze nie było, bo takie rzeczy już były, ale czegoś, czego się słuchacz nie spodziewa, będąc na takim właśnie koncercie. Bo jak to się zaczęło? Zaraz to usłyszycie, ja wam opiszę, na co zwracajcie uwagę. Ta największa kobicina z krótko obciętymi włosami, oczywiście blondynka, ale przy kości mocna, zaczyna bębnić jednostajnie w bęben. Tak? Więc mamy rytm, a właściwie beat, taki z techno. I co się dzieje z wokalami? Wokale zaczynają robić tak zwany loop, sample. Czyli bez żadnego DJ-a dziewczyny zaczynają śpiewać pętlą. Zaczynają w kółko śpiewać bardzo krótkie frazy właśnie w rytm tego bębna. I brzmi to tak, jakby to było, no, dyskotekowe granie. A jest to granie na instrumentach, no, rodem z country, blusa, bluegrass też trochę jest, bluegrassu. To jest yy, muzyka, w której dużą rolę pełni banjo. No i co ja będę dalej wam opowiadał? No... Trzeba było to przeżyć. I to był ten moment, w którym naprawdę byłem no, wzruszony. Byłem poruszony do głębi. Posłuchajcie, czy dla Was z tamtej strony będzie się to wydawać równie dziwaczne, że można odczuwać takie emocje przy takiej muzyce. A ja zostawiam Was już z tą muzyką. Posłuchajcie, ocencie i do usłyszenia w następnym odcinku, gdzie przejdziemy do kolejnych dni. Colors of Ostrava 2013. Tymczasem dziarskie dziewużki Baskery ze Szwecji specjalnie dla was. Um one more. We're going to do one more and uh, there is a strict curfew here and uh, so we don't want to run over our scheduled time, but we have time for one more song, I think. Wersja z dyktafonu okazała się być kiepską. Ale znalazłem nagranie z Paryża, gdzie dziewczyny zagrały dokładnie ten sam motyw. Na razie jest wstęp. Dopiero teraz będzie ten moment, o którym mówiłem, trzymajcie się mocno za spodnie, żeby wam nie spadły. Okay. Powiedzieć, że koncert Baskery był o wiele lepszy niż Sigur Ros. E, w sprawie tych wzruszeń to podczas Sigur może łezka mi poleciała. A jak patrzyłem cały czas na te dziewczęta, to prawie że płakałem z żalu, że nie mogę tam z nimi wrócić do ich kraju, do Szwecji i razem z nimi oglądać Bergmana. No a co? A, a, a z tym jonsim, to co ja bym w mroźnej Islandii robił? No, pomyślcie sami.